Poradnik konsumenta. Monika Stankiewicz, dzień dobry. W ostatnim poradniku konsumenta dowiedzieliśmy się, na co należy zwrócić uwagę przy zakupie samochodu z drugiej ręki. Jesteśmy więc bogatsi o kilka ważnych informacji i myślę gotowi do wchłaniania kolejnych porad. A radzić będzie nasz cotygodniowy gość Zenon Królik, powiatowy rzecznik praw konsumenta. Panie Zenonie, na koniec ostatniej audycji mówił pan o kupnie samochodu w komisie, a czy w sytuacji, kiedy chcemy kupić auto z ogłoszenia. Wtedy na co szczególnie musimy zwrócić uwagę? No tutaj też jest, proszę Państwa, bardzo dużo pułapek, ponieważ po pierwsze, jeżeli kupujemy samochód z ogłoszenia, to powinniśmy przede wszystkim dysponować tym ogłoszeniem. Ono jest bardzo potrzebne w sytuacji, gdyby doszło do zatajenia pewnych elementów co do stanu technicznego. Jeśli w ogłoszeniu będzie wyraźnie zaznaczony stan techniczny pojazdu, jego poszczególne wyposażenia i tak i wtedy, kiedy my dokonamy zakupu takiego pojazdu, pojazd nie będzie Prawda? Tutaj miał tych rzeczy, o których sprzedający zapewnia. Miało, no to w tym momencie możemy ewentualnie tutaj zgłosić tę sprawę do prokuratury i to są pewne elementy oszustwa. Szykując się na pierwsze spotkanie ze sprzedającym przygotujmy sobie listę pytań, które pozwolą nam sprawdzić faktyczność stan auta. Kupując używany samochód należy pamiętać o tym, że to co jest napisane w ogłoszeniu nie do końca musi oddawać stan rzeczywisty. Powinniśmy dokładnie to zweryfikować. Obecny idealny stan samochodu nie zawsze jest tak idealny, jak mi go po prostu przede wszystkim przedstawia sprzedawca. Ponadto w erze powszechnych dostępnych i łatwych w obsłudze programów do obróbki zdjęć można zatuszować takie wady jak rdza czy odpryski lakieru, aby zaoszczędzić czas. Należy już podczas pierwszej rozmowy uzyskać od sprzedającego możliwie jak największą ilość informacji, takich przede wszystkim jak przebieg, ilość poprzednich właścicieli, czy nowy kierowca jeździ tym pojazdem, czy auto było prywatnie użytkowane, czy służbowo oraz to, czy na przykład kierowca był palaczem. Ponadto możemy zweryfikować pewne kwestie co do jego stanu przebiegu poprzez sprawdzenie rzeźby bieżnika opon. Możemy również pewne kwestie, jeżeli to ma być samochód o niewielkim przebiegu 10 czy 20 tysięcy. Również możemy rozpoznać po tym, iż sprawdzając na przykład te nakładki gumowe na pedały, sprzęgła czy też gazu, jeżeli one będą wypracowane, wyrobione, starte całkowicie, no to będzie świadczyło również o tym, że ten samochód nie ma 10 czy 20 tysięcy, tylko na pewno będzie miał 100 i więcej tysięcy. I szereg innych takich, proszę Państwa, podstawowych takich, jak to się mówi, gołym okiem widocznych elementów, które powinniśmy wszechstronnie sprawdzić. I w tej sytuacji, to co mówiłem wcześniej, no potrzebny byłby nam rzeczoznawca lub druga osoba, która nie jest związana emocjonalnie. W dzisiejszej audycji to wszystkie porady, jeżeli chodzi o kupno samochodu z drugiej ręki. Do tematu powrócimy w kolejnej audycji już za tydzień. Ale na koniec, panie Zenonie, chciałabym podsumować to, co pan powiedział. Myślę, że najważniejszą sprawą do zapamiętania dla konsumentów jest dokumentacja. Tak, proszę państwa, bardzo. Jest to rzecz niezbicie ważna. Tutaj przede wszystkim powinniśmy dokonać sprawdzenia począwszy od pierwokupu tego samochodu od faktury poprzez sprawdzenie dowodu rejestracyjnego. Szczególnie musimy sprawdzić odwrotną stronę dowodu rejestracyjnego, bo zdarzają się sytuacje, że samochód jest zabezpieczony przez dany bank, stanowi zastaw i w tym momencie następuje sprzedaż takiego samochodu, więc w związku z tym powinniśmy dokładnie na ostatniej stronie zobaczyć, sprawdzić, czy nie ma jakich ewentualnych zapisów czy zastrzeżeń na tym dokumencie, a po drugie, powinniśmy takie dokumenty jak, tak jak powiedziałem, dowód rejestracyjny, sprawdzić nawet na miejscowej jednostce policji, czy po prostu pojazd nie jest kradziony, czy dokumenty są legalne, nie są po prostu kradzione. Mało tego, powinniśmy dokładnie sprawdzić fakturę wcześniejszą zakupu, książkę gwarancyjną yy, pojazdu i szereg innych dokumentów, chociażby na przykład faktury z przeglądu. One są potrzebne po to, żeby potem zweryfikować, sprawdzić ewentualnie w danej stacji, czy faktycznie był wykonywany przegląd takiego samochodu. I to są najistotniejsze kwestie, które tutaj powinniśmy na co zwrócić uwagę. Jeżeli nie podejdziemy do tematu z ostrożnością, możemy paść ofiarą oszusta. Jak już przystępujemy do podpisania takiej umowy, naprawdę dokładnie taką umowę czytajmy. Nie czytajmy tylko ją jeden raz, ale przeczytajmy ją dwa, trzy razy powoli z rozmysłem i sprawdźmy każdy zapis tejże umowy, ponieważ on jest dla stron później bardzo wiążący. Szczególnie jeżeli chodzi o tego typu zapis, że stan techniczny pojazdu stronie jest znany, jak i również, że pojazd przede wszystkim no nie nosi tych wad prawnych. Na tym kończymy dzisiejszą audycję Poradnik Konsumenta Monika Stankiewicz Dziękuję za porady. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Państwu przed odbiornikami także dziękuję za uwagę. Monika Stankiewicz do usłyszenia. Była to audycja Poradnik Konsumenta. Na kolejną zapraszamy za tydzień.